A słuchają nas Państwo w niedzielę, to 12 dzień kwietnia właśnie minęła dziewiąta. Magdalena Wojtulanis i Magdalena Łosi witamy ponownie. To 102 dzień roku. Do końca mamy jeszcze 236 dni, a słońce w znaku Barana wzeszło o 5.46, zajdzie o 19.29. Dzień trwa 13 godzin 43 minuty jest krótszy od najdłuższego 3 godziny i 4 minuty. Imieniny obchodzą dziś Juliusz, Damian, Ludosław, Wiktor i Zenon. Składamy Państwu najlepsze Życzenia. Czas na wiadomości kulturalne. Czeka na Państwa Marcin Pesta. Witam ponownie. Płyty Polskiego Radia i artyści jazzowi mają szansę na najważniejsze nagrody polskiej branży muzycznej Fryderyki. Lauratów poznamy dziś wieczorem podczas drugiej gali muzyki jazzowej Fryderyk Festival. W kategorii jazz eksperymentalny nominowana została płyta Agi Derlak, neuroatypowość wydana przez Polskie Radio. W kategorii kompozytor roku nominowany został Włodzimierz Nahorny, który w ubiegłym roku wspólnie z wokalistką Nulą Stankiewicz... Nagrał dla Polskiego Radia album Bliskość Ciszy. Te nominacje cieszą dyrektora Agencji Muzycznej Polskiego Radia Juliusza Kaszyńskiego.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 Laureatów jazzowych Fryderyków poznamy dziś o 20.00 podczas drugiej gali muzyki jazzowej w Muzeum Historii Polski w Warszawie. Z kolei 24 kwietnia w Narodowym Forum Muzyki we Wrocławiu odbędzie się gala wręczenia statuetek w kategoriach muzyki klasycznej. W Muzeum Narodowym w Krakowie dziś oprowadzanie kuratorskie po najnowszej wystawie Gotyk w Karpatach. Na ekspozycji znalazło się blisko 100 dzieł sztuki z 10 krajów, rzeźby, obrazy i unikatowe obiekty sztuki sakralnej. Pokazujemy Karpaty jako przestrzeń intensywnej wymiany artystycznej i wspólnoty kulturowej późnego średniowiecza, mówi dyrektor krakowskiego muzeum Andrzej Szczerski. Wystawa pokazuje fenomen późnego średniowiecza w regionie karpackim jako odrębnego, oryginalnego zjawiska kulturowego na mapie Europy Średniowiecznej. Sztuka gotycka pokazuje swoją wartość jako sztuka wyrażająca specyfikę regionalną. W ramach uniwersalizmu późnego średniowiecza wskazuje, że Europa Środkowa wytworzyła swoje własne kulturowe wartości, które tutaj są eksponowane. Oprowadzanie kuratorskie rozpocznie się o 12, a najnowszą wystawę Gotyk w Karpatach można oglądać do 9 sierpnia w gmachu głównym Muzeum, Muzeum Narodowego w Krakowie. Z kolei w Muzeum Katyńskim w Warszawie uczczeni zostaną dziś Polacy zamordowani przez Sowietów w 1940 roku. Uroczystość rozpocznie się o 10 z udziałem krewnych pomordowanych w zbrodni katyńskiej i przedstawicieli władz państwa w przeddzień przypadającej 13 kwietnia dnia pamięci ofiar zbrodni katyńskiej.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 Czesława Ciesielskiego. Już nie ma możliwości wyjazdów na cmentarz, ale w muzeum jest epitafią, które tworzy taką namiastkę tej przestrzeni. Dla mojej rodziny ma to ogromne znaczenie. Szczątki zamordowanych przez Sowietów Polaków spoczywają na polskich cmentarzach wojennych w Rosji, w Katyniu i Miednoje oraz na Ukrainie, w Charkowie i Podkijowskiej Bykowni. Witold Banach, Polskie Radio. Wstęp do największych muzeów i galerii za darmo. W ten sposób Czesi chcą zwiększyć zainteresowanie kulturą. Celem jest przywrócenie liczby odwiedzających wybranych instytucji do poziomu sprzed pandemii. W każdą pierwszą niedzielę miesiąca bezpłatnie można oglądać stałe ekspozycje Galerii Narodowej w Pradze, Galerii Morawskiej w Brnie oraz Galerii Sztuki w Ołomuńcu. Pilotażowy program Ministerstwa Kultury przyniósł efekt. Przed tygodniem, gdy po raz pierwszy wstęp do galerii był darmowy, liczba odwiedzających wzrosła nawet pięciokrotnie. Teraz resort kultury rozszerza projekt. Od dziś do wakacji w każdą drugą niedzielę miesiąca bezpłatny wstęp obejmie pięć muzeów. Muzeum Narodowe w Pradze, Muzeum Ziemi Ślącej w Opawie, Muzeum Ziemi Morawskiej w Brnie oraz Praskie i Brneńskie Muzea Techniki. Na tym najprawdopodobniej nie koniec. Czeskie Ministerstwo Kultury zapowiedziało, że w kolejnej fazie program może objąć wybrane zabytki. Spragi Pragi Wojciech Stoba, Polskie Radio. To były wiadomości kulturalne. Po szczegół informacji odsyłam Państwa na naszą stronę internetową dwójka Pogoda. Dziś zachmurzenie małe i umiarkowane, na wschodzie i zachodzie kraju okresami duże. Na wschodzie miejscami słabe przelotne opady deszczu, na krańcach zachodnich po południu możliwy słaby deszcz. Temperatura maksymalna od 9-10 stopni na krańcach wschodnich w rejonie podgórskim Karpat oraz miejscami na wybrzeżu do 14-15 stopni na południowym zachodzie. Chłodniej tylko w rejonie półwyspu Chelskiego około 6 stopni Celsjusza. Wiatr słaby i umiarkowany na północnym zachodzie i zachodzie okresami porywisty z kierunków wschodnich tylko na wschodzie początkowo z kierunków północnych lub zmienny. Reklama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 Dziś godzina 18. Bilety na polskie radio, bilety24.pl. Reklamy. Niedzielny poranek dwójki, 7 minut po dziewiątej. Wracamy do nowości płytowych. Sięgam po wydany w piątek album. Cześć, już mogli go Państwo poznać, dawno niedawno, ale tego. Świetnego chóru zamykającego drugą część oratorium Teodora Händla jeszcze Państwo nie słyszeli. gór zamykający drugą część późnego właściwie prawie u schyłku życia skomponowanego oratorium. Tematem jest chrześcijańska męczennica właściwie główną bohaterką i tematem męczeństwo. Zupełnie inaczej niż w tych wielkich, biblijnych, starotestamentowych oratoriach angielskich, Handla. No i też niestety publiczność londyńska nie mogła docenić tej maestrii, ale my po latach, owszem, tak, no, zwłaszcza gdy słuchamy tak świetnej interpretacji jak ta, którą Państwu teraz we fragmencie pokazałam. Leonardo Garcia Alarcon i y, oczywiście jego zespoły, czyli Millennium Orchestra i chór w Namiur, z którym bardzo często współpracuje, z którym nagrywa. Chór Kameralny w Namiur. To nagranie, nowość ukazało się w, no, w piątek, czyli 10 kwietnia i teraz na antenie maleńki fragment nowości płytowej za nami. Teraz natomiast sięgam po nagranie, którego wcale jeszcze Państwo usłyszeć nie mogą, ono dopiero się ukaże, ale i Temat, koncert skrzypcowy Demol Sibeliusa to temat filharmonii dwójki, który mi na to pozwala, no i jakość tego wykonania. Zaraz Państwu opowiem kto i co, ale posłuchajmy. Kinał i to wieczne zmaganie się mroku ze światłem. W tym wypadku pomyślałam sobie, że te świetliste brzmienie, skrzypiec z tym mrokiem orkiestry to idealne dopełnienie właśnie też poprzez kontrast. Zaraz powiem, kto grał, ale powiem, kto dziś zagra na naszej antenie ten koncert. Kanadyjsko-amerykański skrzypek James Ains i to będzie wykonanie, które... Będzie no, głównym punktem, a przynajmniej dla skrzypków, najważniejszym dziś Filharmonii Dwójki o 19.30, to Minnesota Orchestra, zespół prowadzi Thomas Songarder i będzie to przedstawiać Państwu Karol Furtek, opowiadając o całym północnym programie tego właśnie spotkania. A za nami przedpremierowo nagranie, które ukaże się za dwa tygodnie, 24 kwietnia. Proszę zapamiętać jej nazwisko Awa Bahari, Wschodząca Gwiazda i skrzypaczka, artystka, rezydentka orkiestry, której przed chwilą towarzyszyła to Göteborg Symphony i zespół prowadził już w drugiej kadencji jej szef Santu Matthias Rouvali, kontynuując serię nagrań muzyki Żana Sibeliusa. Tak, na północy gościliśmy, ale słońce świeci. Teraz chwila dla pięknych głosów zespołu Kamerata Silesia. Zespół, który dziś powróci, to w koncertowo-transmisyjnym wydaniu, zamykając poranek Nospru. dziś o 12.00 Marcin Majchrowski będzie go prowadził z sali koncertowej w Katowicach, siedziby naszej Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia, która oczywiście od początku do końca będzie grać, a... Zespół śpiewaków Miasta Katowice kamerata Silesia Anny Szóstek. pojawi się także w tej ostatniej odsłonie dzisiejszego programu. Niedzielny poranek dwójki, dziewiąta cztery. Kolejna rzecz, nowość płytowa, którą koniecznie muszę Państwu zaanonsować. Le soleil brûle, se lève l'anse des flèches de flamme, perçant le ciel immense. Rapide, le Nil roule une onde jaunâtre où se mire le palmier. Et le vol des joyeux est Dzień Poetycko, i to tytuł nie mój zachwyt, choć zachwyt podzielam, so poetic i Cyril Dubois to tenor francuski, który z Towarzyszeniem Filharmonii Brukselskiej nagrał tak zatytułowany album. Premiera tej płyty to y, ostatni piątek, 10 kwietnia, kolejna nowość płytowa, którą dzielę się z Państwem w poranku, a do niej też będziemy wracać i w kanonie dwójki, w innych miejscach, bo zdecydowanie warto. To porankowe, idealne brzmienie wschodu słońca w pieśni Kamila Sensansa, Za nami, a przed nami jeszcze wiele pięknych pieśni, bo album jest bardzo bogaty i różnorodny i niewątpliwie sprawi Państwu przyjemność, gdy będziemy go przedstawiać i w kanonie dwójki i w oprawie różnych pasm publicystycznych. To takie perełki, miniatury, które no, sprawiają, że i wiosna i życie są bogatsze. Niedzielny poranek dwójki trwa, zbliża się 9.30. Kunstkamera. Idziemy teraz wszyscy na wykop obejrzeć te freski, które jeszcze tkwią na murach katedry Jest wśród nich święta Anna którą w prasie sudańskiej nazwano już Monną Lizą Swaras Jest bardzo piękna Przyłożyła do ust palec gestem nakazującym milczenie. Jej oczy są podłużne, słodkie i ocienione ciemnymi rzęsami. Zupełnie jak u sudańskich kobiet, które spotykałam w wioskach na pustyni. Wdrapuję się na jakiś gzyms, by zrobić zdjęcie, ale inżynier ostrasz ostrzega mnie, że wszystkie ściany trzymają się już tylko na słowie honoru. Większość murów jest rozebrana. Te muszą jeszcze pozostać. Rozbierze się je dopiero po zdjęciu wszystkich fresków. Dzień dobry, Aleksandra Łapkiewicz. Fragment reportażu radiowego Zofii Jerzewskiej pozwolił nam przenieść się do Faras i zobaczyć jedno z najpiękniejszych bizantyjskich malowideł jeszcze na ścianie katedry. To jest katedra. Katedra zbudowana z ciosów powtórnie użytych ze starych świątyń z XVIII dynastii, których tu w okresie Tutmozisa III, Hatshepsut, w okresie Tutanchamona, Wznosiło się kilku. Z tych świątyń nie pozostało już śladu. Pozostały tylko bloki z hieroglifami, z fragmentami reliefów, które w okresie tak zwanym meroickim i w okresie później chrześcijańskim użyto do budowy nowych palaców, a przede wszystkim tej wielkiej katedry. Świątynie faraońskie musiały po prostu służyć w tym czasie już za kamieniologię. Katedra sama jako budowla w swoim jądrze, to jest przecież stara świątynia Meruńska. Wyjątkowa to sytuacja, że w archiwalnych nagraniach mamy zawartą szeroką dokumentację pozyskiwania i przekazywania obiektów do muzeum. Ale też misja pod kierownictwem profesora Kazimierza Michałowskiego była niezwykła, a jej odkrycia wyjątkowe. Zapraszam na opowieść o malowidłach Swaras, które można oglądać w Muzeum Narodowym w Warszawie. Stoimy tutaj przed jednym z największych arcydzieł Muzeum Narodowego w Warszawie, wizerunkiem świętej Anny, która pochodzi z katedry w Faraz w Nubii, w dzisiejszym Sudanie. Profesor Aleksandra Sulikowska-Bełczowska, kuratorka zbiorów sztuki starożytnej i wschodniochrześcijańskiej w Muzeum Narodowym w Warszawie. Malowidło to powstało w VIII wieku, takie jest datowane co znaczy, że jest jednym z najstarszych malowideł ściennych znajdujących się w kolekcjach muzealnych w Europie i w ogóle na świecie. Jest to malowidło, które weszło do jakiejś takiej polskiej ikonografii, na pewno z tego powodu, że po odkryciu malowideł, po przywiezieniu ich do Polski, święta Anna pojawiała się bardzo często w różnych publikacjach prasowych, brała udział w wystawach, była reprodukowana na pocztówkach, na znaczkach pocztowych, właściwie wszędzie. W pewnym momencie stała się też wręcz logo Muzeum Narodowego w Warszawie. Potem została zastąpiona przez inne logo przedstawiające gmach muzeum. Ale to jest bardzo znamienne, że właśnie w tych czasach, kiedy też i malowidła, faras były Najsłynniejsze, najwięcej o nich mówiono, to był to taki trochę znak rozpoznawczy nie tylko tej kolekcji, w której tutaj jesteśmy, nie tylko tej galerii, w której jesteśmy, galerii Farras, ale całego muzeum. Oto po długim i urozmaiconym wojażu, na osłach, koleją, statkiem i wreszcie na ciężarówkach skarby z Farras wylądowały w Warszawie ich słynny odkrywca i naczelny strażnik, profesor dr Kazimierz Michałowski, mówi o skarbach zawartych w olbrzymich skrzyniach. Zawierają one 60 malowidą ściennych fresków, doskonale zachowanych. Nagranie z czerwca 1964 roku. Które podczas ostatniej kampanii wykopaliskowej faras zdemontowaliśmy ze ścian odkrytej przez nas bazyliki starochrześcijańskiej. W ten sposób uzyskujemy dla Warszawy jedyną poza Hartumem na świecie galerię malarstwa wczesno Przypomnę, że te najstarsze nasze malowidła są datowane, jedno najstarsze na VII wiek i mamy tu dużą grupę malowideł ósmowiecznych. To znaczy, że to są malowidła, które poprzedzają takie wielkie wydarzenie, wielkie i trudne wydarzenie w historii kultury bizantyjskiej, jakim był ikonoklazm, czyli obrazobórstwo, które oznaczał próbę zerwania z wizerunkami. Dobrze wiemy, co tam się działo w Konstantynopolu i w okolicach. Nie całkiem dobrze wiemy, co się działo w tym czasie w Nubii, ale no nie ma powodu sądzić, żeby nasze malowidła były późniejsze niż ikonoklazm. Wydają się one ten etap poprzedzać i to stawia je na równi z najstarszymi zachowanymi polichromiami, takimi na przykład jak malowidła w kościele Santa Maria Antiqua w Rzymie, które w pewnym sensie, chociaż to bardzo daleko, bo gdzie Rzym, gdzie Nubia, prawda, to, to wydają się miejsca bardzo, bardzo od siebie odległe, ale w pewnym sensie one gdzieś tak się uzupełniają, mają ze sobą pewną wspólnotę. To odkrycie wywołało pewien wstrząs w świecie naukowym. Jest to odkrycie, które zmusza do zmiany poglądów na dzieje malarstwa bizantyńskiego. Dość powiedzieć, że po tygodniu, kiedy mieliśmy zaledwie 20 fresków odkrytych, otrzymałem depeszy z British Museum z Londynu z prośbą akredytowania przy mojej misji jednego z wybitnych naukowców angielskich, doktora Shora z British Museum. Równocześnie Royal Geographical Society wyraziło tak dalece swoje zainteresowanie, że przyznało specjalną subwencję na kontynuowanie tych wykopalisk. Na szczęście ta misja jest właśnie bardzo dobrze udokumentowana. I oczywiście także udokumentowano na tym poziomie, że kiedy wykonywano te wszystkie prace, no to wykonywano rysunki, także te zdjęcia ze stanowiska, które zachowały się do dzisiaj, podobnie zresztą jak i rysunki, dzięki czemu wiemy, które malowidło gdzie się znajdowało. I akurat, jeśli chodzi o Świętą Annę, to malowidło było umieszczone w północnej nawie katedry, na ścianie, w części jej wschodniej. Ono przedstawia oblicze kobiety, tak widocznej mniej więcej do ramion, chociaż ramiona są niewidoczne. Widzimy jej głowę, chociaż też nie w całości zachowaną, o wielkich oczach, bardzo takim charakterystycznym, przenikliwym spojrzeniu. A gestem, który jest tutaj szczególnie charakterystyczny, który zawsze wszyscy na to zwracają uwagę, jest ten gest palca, który kładzie ona na ustach. I myślę, że z jednej strony to jeśli wiemy, kim była święta Anna, że była to matka Marii, wiemy o niej z pokryfów, że była kobietą starą, która przez wiele lat nie mogła urodzić dziecka. Zmagali się z tym problemem ona i jej mąż Joachim. Byli właściwie zrozpaczeni, o tym mówią apokryfy. Byli w jakiś sposób wyobcowani ze społeczeństwa. Joachim wręcz właściwie ukarany został za brak posiadania potomstwa wygnaniem. I kiedy on przebywał na tym wygnaniu, takim może i własnym wygnaniu, ale gdzieś był daleko poza domem, a Anna została sama. Apokryfy mówią o tym, że wyszła do swego ogrodu i przyglądała się ptakom. I dla Anny to było bardzo smutne, bo ona widziała, że stworzenia tego świata żyją sobie we wspólnocie i są radosne, a ona jest sama i nie ma nikogo, a przede wszystkim nie ma tego dziecka, którego tak bardzo pragnęła. I wtedy Annie miał się objawić anioł, który zapowiedział jej narodziny córki. Anna była rzeczywiście kobietą starą i często ikonografia to oddaje. A u nas, raz przeciwnie, ten wizerunek Anny to jest wizerunek, który my często określamy mianem takiego bezczasowego, bo to, no tutaj nie da się właściwie określić wieku. I nie chodzi tutaj o to, że oglądamy tu młodą Annę, tylko taką właśnie Annę, która gdzieś jest poza czasem. Ciekawą cechą tego malowidła jest także to, że nie ma ona nimbu, czyli takiego kręgu wokół głowy, który oznacza świętość, tak jest interpretowany. Choć można powiedzieć, że napisy, które znajdują się dookoła jej głowy, też gdzieś w pewnym sensie tworzą taki nimb. W jakim one są w języku? No tu Ana da się przeczytać. Da się wszystko przeczytać. To są inskrypcje greckie co jest też charakterystyczne dla malarstwa z Pharas właśnie we wczesnym okresie w VIII wieku, kiedy ta Greka zdecydowanie dominuje i tradycja bizantyjska jest tam bardzo mocna, czego też i sposób pokazania Anny jest dobrym przykładem i wszystko, co tutaj jest dookoła. I tutaj są kontrowersje dotyczące jakby jak należy ten napis fragmentarycznie zachowany odczytywać, ale tutaj czytamy właśnie Hagia, czyli święta Anna i matery, Teotokos, co można odczytywać jako Święta Anna i Matka Bogu Rodzicy, bo Teotokos to znaczy tyle, co Bogu Rodzica, albo można to odczytywać tak, jak gdyby oprócz Świętej Anny miał się tu znaleźć jeszcze jakiś wizerunek. Było to malowidło umieszczone bardzo wysoko na ścianie, to co tu się zachowało około 3 metrów od pierwotnej posadzki kościoła, co sprawia, że wydaje się nam, że ono miało w dolnej partii jakiś swój dalszy ciąg i że tam na przykład na kolanach świętej Anny znajdowała się Maria. Bo takie przedstawienia przetrwały do naszych czasów. A jeśli chodzi o ten gest, to też są tylko interpretacje ze względu na to, że nie ma całości? To są interpretacje nie tylko ze względu na to, że nie zachowała się całość, ale także dlatego, że to może być po prostu różnie rozumiane. Z jednej strony jest taka interpretacja, która wskazuje na miejsce, w jakim święta Anna jej malowidło się znajdowało, czyli ta Nawa Północna. Nawa Północna, która wygląda na to, że była w katedrze w Fara z miejscem, gdzie podczas nabożeństwa przebywały kobiety. Tu jest bardzo wiele takich przedstawień w cudzysłowie kobiecych, czyli na przykład Nubijki pod opieką Matki Boskiej albo pod opieką anioła. Jest Święta Anna, jest bardzo wiele wyobrażeń Matki Boskiej karmiącej. Można zatem popatrzeć na ten gest tak dosyć prosto to znaczy, że Święta Anna komunikuje kobietom, które tam są, że powinny zachować ciszę. Ale można na to popatrzeć na innych jeszcze poziomach, trochę głębiej. To znaczy, że to jest w ogóle wezwanie do wyciszenia, do kontemplacji, która jak gdyby no jest w ogóle takim podstawowym stanem, w jakim powinna znaleźć się osoba, która przebywa w przestrzeni sakralnej. No i wreszcie jest taka również interpretacja, która wiąże gest Anny z tą tajemnicą narodzin małej Marii. No bo jest to wielka tajemnica, prawda, że stara kobieta, staje się brzemienna, stara kobieta, rodzi dziecko. Czy tutaj w Muzeum Narodowym się zachowały jakieś świadectwa z tego okresu, kiedy podejmowane były decyzje, które z malowideł trafią do Hartumu, a które przyjadą tutaj do Warszawy? Jesteśmy przed tą Świętą Anną. To było oczywiste, że, że ona tutaj trafi? Cały proces pojawienia się polskiej misji w Nubii, w Sudanie, w Faras i potem ustalenia dotyczące Podziału znalezisk, nazywamy to partażem, one były oparte o istniejące wówczas prawo, które w Sudanie zakładało właśnie ideę partażu, czyli tego podziału. Partaż miał polegać na tym, że znaleziska misji archeologicznej pochodzącej spoza Sudanu są dzielone na dwie części. Dokonuje się najpierw podziału, a potem ta strona, która nie dzieliła tego, dokonuje wyboru. A więc pojutrze partaż. O niczym innym nie mówi się przy obiedzie, który jemy w pośpiechu. Taki podział wymaga bardzo starannego przygotowania propozycji dla sudeńczyków. Ktoś woła, że chciałby koniecznie zachować fresk przedstawiający biskupa Petrosa. Ktoś drugi, że na Choreta. Marta Kubiakowa głosuje za królową nubijską Martą protegowaną przez Madonnę, bo to jej imienniczka. Gazy chciałby zatrzymać wszystkie. Oczywiście to marzenie nie ziszczal. Z góry wiadomo, że niektóre freski muszą przypaść Sudanowi. Ustawa bowiem wyłącza z partażu te, które posiadają wartość unikatową. Tyczy to przede wszystkim słynnego Bożego Narodzenia. W jaki sposób Muzeum Narodowe w Warszawie jest połączone z Muzeum Narodowym w Hartumie. Poprzez te malowidła teraz w Sudanie od 23 roku trwa straszna wojna i rozmawiamy w momencie, w którym, w którym właśnie o Chartumie jest głośno. No tak, oczywiście nie wiemy wszystkiego, natomiast wiemy, że kilka dni temu Muzeum w Hartumie, Muzeum Narodowe w Hartumie, które posiada wielką kolekcję sztuki z różnych okresów, ale także znajdują się tam malowidła z faras, inne zabytki z Faras. Wiemy, że to muzeum znalazło się w rękach rządowych, jeśli można tak powiedzieć. Wiemy, że bardzo ucierpiało ono przez ostatnie lata. Niedokładnie wiemy, co się zdarzyło. Nie bardzo wiemy, jaki jest los wielu obiektów. Na razie nie wiemy, co się stało z malowidłami z Faras. One były podobno zdjęte z ekspozycji, zabezpieczone w magazynach w związku z istniejącymi tam wcześniej działaniami służącymi renowacji galerii, renowacji malowideł. No i my tutaj z całą pewnością w Muzeum Narodowym w Warszawie jesteśmy jak najbardziej zainteresowani losem, losem tych dzieł. Do galerii Faras w Muzeum Narodowym w Warszawie zabrała nas dziś profesor Aleksandra Sulikowska-Bełczowska, kuratorka zbiorów sztuki starożytnej i wschodniochrześcijańskiej. Do usłyszenia, Aleksandra Łapkiewicz. Niedzielny poranek dwójki trwa. Mamy jeszcze kwadrans do dziesiątej do Cafe Muza. Klaudia Baranowska i gość na państwa już czekają, a ja proponuję teraz interpretację skrzypka, o którym opowiadałam i który... Będzie dziś bohaterem Filharmonii Dwójki o 19:30 James Ains, ten kanadyjsko-amerykański artysta, którego posłuchamy wieczorem w koncercie skrzypcowym Demo Lopus 47 Jana Sibeliusa, z towarzyszeniem orkiestry. No, tej właśnie zapowiadane koncert w Minneapolis się odbył w styczniu tego roku i tamtejsza orkiestra Minnesota Orkiestra będzie mu towarzyszyć. Później wykona także pierwszą symfonię Karla Nielsena, W programie również utwór Esypeki Peki Salonena Nyx. To o 19.30 podróż przez ocean, ale zarazem na północ, a teraz proponuję Państwu ognistą muzykę południa. To muzyka Eduarda Lalo, symfonia hiszpańska i nagranie tego właśnie skrzypka z orkiestrą BBC Philharmonic. Juanjo Mena prowadzi. Mm-hmm.